Zapewniam was, kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, lecz inną drogą, ten jest złodziejem i zbójem. Pasterz zaś wchodzi przez bramę. Dozorca mu otwiera, a owce słuchają jego głosu. Pasterz woła swe owce po imieniu i wyprowadza je. Gdy wypuści całe stado, idzie przodem, a owce za nim, ponieważ znają Jego głos. Za obcym nie pójdą, będą od Niego uciekać, bo nie znają Jego głosu. Taką przenośnią posłużył się Jezus, ale oni nie zrozumieli tego, co chciał im powiedzieć. Dlatego Jezus mówił dalej. Wiedzcie o tym, że to Ja jestem bramą dla owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, to złodzieje i zbuje, ale owce nie były im posłuszne. To ja jestem bramą. Kto przez nią przejdzie, będzie ocalony i każdego dnia znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem dać życie i to w obfitości. Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz odda swoje życie za owce. Najemnik, który nie jest ani pasterzem, ani właścicielem owiec, na widok zbliżającego się wilka porzuca owce i ucieka. Wilk zaś porywa je i rozpędza. A to dlatego, że najemnikowi nie zależy na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem, znam swoje owce i one mnie znają tak samo jak ojciec zna mnie, a ja ojca i oddaję życie za owce. Mam też inne owce, które nie są z tej samej owczarni. Te muszę poprowadzić i będą słuchać mojego głosu. Powstanie wtedy jedno stado z jednym pasterzem. Dlatego ojciec mnie kocha, a ja oddaję życie po to, aby otrzymać je na nowo nikt mi życia nie odbiera sami oddaję w mojej mocy leży oddać je i w mojej mocy leży przyjąć je na nowo takie zadanie otrzymałem od mojego ojca Słowa te znów wywołały spór wśród Żydów. Wielu z nich mówiło, opanował go demon, on bredzim, dlaczego go słuchacie? Inni zaś twierdzili, człowiek opanowany przez demona nie może mówić takich rzeczy. Czy demon może przywracać wzrok niewidomym? W Jerozolimie obchodzono właśnie uroczystość poświęcenia świątyni. Było to w zimie. Jezus przechadzał się w świątyni pod portykiem Salomona. Otoczyli Go wtedy Żydzi i nawiązali z Nim rozmowę. — Jak długo jeszcze będziesz nas dręczył? Powiedz nam otwarcie, czy jesteś Mesjaszem, czy nie. — Już wam mówiłem, ale nie wierzycie — odpowiedział Jezus. — Czyny, których dokonuję z woli Ojca, świadczą o mnie. Wy jednak nie wierzycie, ponieważ nie należycie do moich owiec. Moje owce są mi posłuszne, znam je, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nigdy nie zginą. Nikt mi też ich nie odbierze. To, co dał mi Ojciec, przewyższa wszystko. Nikt więc nie może odebrać ich Ojcu. Ja i Ojciec jesteśmy jednością. Żydzi znów sięgnęli po kamienie, aby go ukamienować. Wtedy Jezus powiedział Tyle wspaniałych rzeczy pokazałem wam z woli Ojca. Za którą z nich chcecie mnie ukamienować? Za bluźnierstwo, a nie za którykolwiek z twych chwalebnych czynów, odpowiedzieli Żydzi. Za to, że jesteś człowiekiem, a robisz z siebie Boga. Jezus na to, czy nie napisano w waszym prawie, powiedziałem, bogami jesteście. Pismo nie może być poddane w wątpliwość. Jeśli nazywa bogami tych, do których odezwał się Bóg, to dlaczego twierdzicie, że bluźnie, gdy mówię, że jestem synem Boga, skoro Ojciec poświęcił mnie i posłał na świat? Jeśli to, co czynię, nie jest zgodne z wolą Ojca, nie wierzcie mi. Ale jeśli nie wierzycie mi, dajcie wiarę temu, co czynię, abyście się w pełni przekonali, że Ojciec jest we mnie, a ja w Ojcu. Znowu usiłowali Jezusa zatrzymać, ale wymknął im się z rąk, po czym wrócił znów na drugi brzeg Jordanu i zatrzymał się tam, gdzie kiedyś chrzcił Jan. Wielu ludzi przychodziło do Niego i mówiło, chociaż Jan nie dokonał żadnego cudu, ale wszystko, co mówił o Jezusie było prawdą i wielu tam w Niego uwierzyło.